To mordy się od dawna nie kupuje legalnych płyt Szkoda mi jest na ten cały legalny syt Nie wspieram słabych MC Ty spakuj ich Mamy tylko to co teraz tu słyszysz A słyszysz to, że nie ma lipy Bo tu nie ma nic na niby Prawdziwy tak, że aż niemożliwy To brzmi inaczej niż kawałki z twojej ekipy Słuchasz hip-hopu, ale nie tego z Ameryki Tu biali dla białych nagrywałem o ulicy Dzieciaki, dzieciaki już to jest piaskowny na siłość trywni w pokoleniu chorych ambicji Teraz każdy jest jakiś dziwny Teraz dokładnie widzę wszystkich Teraz właśnie myślmy o tym, o czym ty nie myślisz Ten nielegal złamał więcej paragrafów Niż złamał w życiu nie od ulicznego rapu Wśród kryminalnych traków, dziełaków jest sporo Każdy kto to zna wie sam, że pierdolą chujownymi rymami chcą uczyć jak żyć jak tu się z nich nie wie tu nikt poziom płyn to wstyd, Podbitnik nie daje rady wszystko to układy i moda na rap słaby legal wydany, dany uliczny brud tych co najpierw wydawali Ziomków w ręce psów szkoda słowita, mało kto to ogarnia od kontrab, gram na słabych to kompania karna Czasa na wariat, na wariat wygranej chcesz z tego starcia, to misja kamikazy to nagranie miasta na wszystkich terroryści na taktach Tych gruby jak fatka gorący jak bagda klasyczny jak Matka, w nieulatne się jak gaz po wybuchu i tak padnie każdy z was Każdy strzał, jeden strzał w, w, w, Wiem o tym, wie, wie, wiem, o tym Skurwysynu, wiem o tym Wiem o tym, jakie są ciężkie jazdy, kiedy nie ma floty Kurwa, nie będzie drugiej zwrotki Jebać ją, pakuję ją kurwa